Nasza Ziemia. Plemiona świata kontra rządza pieniądze. Olej palmowy. Codziennie do Polski w ramach globalnego przepływu dóbr i usług także na sklepowe półki trafiają produkty i półfabrykaty importowane z terenów oddalonych o setki i tysiące kilometrów od naszego miejsca zamieszkania. Coraz więcej produktów, które podnosimy z lat sklepowych począwszy od maseł, gum do rzucia i detergentów, a na paliwach i środkach higieny skończywszy zawiera w swym składzie nie zawsze odpowiednio podkreślony składnik – olej palmowy. Do 75% światowej produkcji oleju palmowego pochodzi z Malezji i Indonezji intensywnemu zapotrzebowaniu na surowiec, po który sięgają m.in. takie firmy jak Nestle, Daf, Cadbury, Nestle Oil czy Cargill, towarzyszy ekspansja monokulturowych plantacji tej rośliny. Odbywa się ona kosztem masowej deforestacji, w tym niszczenia ostatnich dużych ostoi, flory i fauny. Od początku XXI wieku w rezultacie tego procesu doszło do alarmującego przetrzebienia populacji orangutanów. Tylko w latach 2004-2008 populacja tej wielkiej, człukokształtnej małpy spadła o 10% na Borneo i 14% na Sumatrze. Szczególnie tragicznie przedstawia się historia orangutanów zamieszkujących sumatrzański las Tripa na wybrzeżu prowincji Aczych. Jeszcze w 1990 roku żyło tutaj 3000 orangutanów. Dziś jest ich już tylko 200. Jesteśmy w trakcie obserwacji globalnej tragedii, ostrzega Ian Singleton, dyrektor Programu Ochrony Sumatrzańskich Orangutanów, według którego populacja małp wisi na Włosku. Plantacje palmy oleistej winne są temu procesowi nie mniej niż górnictwo. Z konsekwencjami ekspansji plantacji palmy oleistej zmagają się także mieszkańcy regionu, którzy ignorowani przez centralny rząd i skorumpowane władze lokalne tracą tradycyjne źródła utrzymania, kluczowy element gospodarki, wierzeń i kultury. Panorama pięknych lasów porastająca ziemię plemienia Kajan z malezyjskiego Sarawak została zmieciona przez szpikowane pestycydami monokulturowe plantacje palmy oleistej. Przed widmem tego procesu stoją dziś Dajakowie Benuak z Muarataj, żyjący na Kalimantanie w indonezyjskiej części Borneo. Ich społeczności zagrożone są inwestycją dwóch firm olejowych, które apodyktycznie wkraczają i niszczą las ich przodków. Lokalni mieszkańcy wspomagani przez indonezyjską organizację pozarządową Telepak patrolują puszczę przez całą dobę i wdrażają działania służące jej podtrzymaniu. W Muarataj żyje ponad 800 rodzin dajaków Benuak. Las stanowi centrum ich kultury i tożsamości. Dostarcza wodę, jedzenie i środki medyczne. Na przestrzeni ostatnich 200 lat obszar stracił połowę swoich zasobów leśnych i ziemi zagarniętych przez spółki górnicze. Na drugą część mają dziś apetyt przedsiębiorstwa palmy oleistej. Pak Singko, przywódca dajaków z Muarataj, skierował swoje przesłanie do mieszkańców całej planety. Apeluje do ludzi na całym świecie o pomoc w ochronie naszych lasów i ziemi przodków. Jesteśmy otoczeni ze wszystkich stron przez górnictwo i plantacje. To jest ostatni las i ziemia, które mamy. Jeśli lasy znikną, nasze życie dobiegnie końca. Felieton Damiana Żuchowskiego dla Radia Wolne Media czytał Jan Osik.